Dobra odmiana to nie tylko ta, która jest najbardziej reklamowana, nie tylko ta, którą posiał sąsiad albo duże gospodarstwo, które znamy, ale dobra odmiana to jest ta odmiana, która została idealnie dobrana na to konkretnie stanowisko, którym dysponujemy i do tego konkretnie przeznaczenia i tak dobrana odmiana potrafi poradzić sobie nawet w tak stresowym roku, jak mamy teraz 2018 i jeśli chodzi o odmiany Osewy, no ilość odmian, ich różnorodność jest na tyle duża, że prawdopodobnie na każde stanowisko i do każdego przeznaczenia sobie dobierzemy, co tutaj widzimy dzisiaj w Lubaniu na Dniach kukurydzy. Proszę powiedzieć, czym się kierować, jak dobrać, z czego wybierać, jak do tego podejść? My nie mamy jednej odmiany, którą reklamujemy, którą polecamy najbardziej. Trzeba to dobrać względem rejonu, no i czym się sugerować? Na pewno warunkami atmosferycznymi, rodzajem gleby, doświadczeniem przede wszystkim. A z jakiego rejonu pan jest? Z Dolnośląskiego. Z Dolnośląskiego. No, Dolnośląski bardzo ciekawy rejon, strasznie dotknięty przez suszę i tak. po tych dramatycznych doświadczeniach tego roku, które z waszych odmian poradziły sobie najlepiej? Wie pan co, u mnie na terenie Dolnośląskim tak naprawdę nie było większego problemu. Wszystkie odmiany, które nie dostały wody, trochę podupadły. No ale jeżeli warunki były dobre, to i roślina też dobrze wyglądała na, na polu. E, tak jak mówię, no, nie mamy odmian, które są odporne na brak e, wody, nie? Bez... No, nie ma. Tak, dokładnie. E, jedyne co, no, to ewentualnie odporności na gorsze warunki glebowe e, albo na jakieś choroby grzybowe. No i w tym przypadku jak najbardziej sprawdził się Robleto. Tacy to odmiana ziarnowa GL1202, e, odmiana uniwersalna, aczkolwiek ja bardziej polecam na ziarno w moich rejonach. No i... Z... Czystym sumieniem mogę jeszcze podrzucić szelem, nowa odmiana, kiszonkowo-ziarnowa, bardzo mocno ulistniona, długi stay green i odporna, w miarę odporna na słabsze stanowiska glebowe. Tak jak mówię. jeżeli chodzi o suszę, no to, to ciężko jakąkolwiek znaleźć, która by dała radę podczas suszy. Kukurydzę wprawdzie siadzi będziemy dopiero za pół roku, bo... Prawdopodobnie to będzie tak jak zwykle połowa kwietnia, ale o wyborze odmiany warto by pomyśleć już teraz, a właściwie chyba rezerwować materiał siewny należałoby jesienią, prawda? Mm -hmm. Powiem szczerze, że jest to rozsądne rozwiązanie, ponieważ... Odmiany się bardzo szybko rozchodzą. Bywa tak, że jak trafi się klient zabierze całą partię i wtedy jest już problem, żeby dostać chociażby jeden worek z danej odmiany, dlatego przyrezerwować można, w każdej chwili można zmienić zamówienie, ale... No myślę, że to jest takie rozsądni świadomi rolnicy wiedzą co robić, o tak. No niektórzy rolnicy wychodzą z założenia takiego, że jak tylko skończą siać o zimę, to idą od razu właśnie zaklepywać sobie kukurydzę, no bo wolą być piersi w kolejce przed tak. sąsiadem. Mm -hmm. Dokładnie. Jeśli chodzi o wasze odmiany na takie regiony troszeczkę jednak zimniejsze, bo tutaj Dolny Śląsk to jest klimatycznie południe, to jest ciepło. Mm -hmm. My jesteśmy teraz w województwie pomorskim, a przecież nawet na północy województwa pomorskiego uprawia się kukurydzę, w podlaskim mm. się uprawia kukurydzę. Które z tych odmian byłyby właśnie bardziej stosowne do zimnych regionów kraju? W okolicach Dolnego Śląska nie ma takiego problemu, bo mnie ta temperatura jest tak w miarę fajnie przystosowana do kukurydzy. Tu mamy to CITO, więc... V220, 230 no to tak troszkę na granicy, a coś z krótszym V by było? Silicja 140. O, 140, proszę bardzo, bardzo krótkie. Tak, no to jest jedna z najkrótszych odmian na rynku, wcześniej mieliśmy jeszcze wcześniejszą 130 V, ale zastąpiliśmy ją Silicją 140, bo różnica w dojrzewaniu to jest dosłownie kilka dni, a jest zdecydowanie... Większy plon, jest bardziej odporna na różne choroby. Czyli to taka właściwie taki pewniak w zimnych regionach, to ta silicja będzie? Mogłaby być. Powiem szczerze, że ona bardzo fajnie sobie radzi w całej Polsce, bo doświadczenia robiliśmy z silicji w całej Polsce. Ziarno kiszonkowa To jest, wie uniwersal. Kiszonka ziarno może być i na to, i na to. Kolba jest bardzo duża, jak na taką wczesność i nadaje się na poplon międzyplon jak najbardziej. Takie dopchnięcie pola do samego końca.